opivie.wordpress.com Podcast, przy którym pocieknie ci ślinka. Witam się z wami, jak za każdym razem, Wania. Dzisiaj odcinek 13. Chciałbym zaprezentować piwo Korbir. Jest to austriackie piwo, które jest dystrybuowane w Polsce przez Browar Witnica. Piwo to jest ciekawe z tego względu, że podczas jego ważenia dodaje się pestek dyni. Pestki te pochodzą ze Styrii. Styria jest to historyczna kraina. Jest w większości położona w Austrii. Część tej krainy znajduje się także w Słowenii. Jednak pestki używane do ważenia tego piwa pochodzą właśnie z Austrii. Piwo jest w butelce 0,33 litra. Butelka jest wykonana z ciemnego szkła. Posiada czarne etykiety ze złoto-biało-pomarańczowymi napisami. Wygląda bardzo zgrabnie. Jest to smukła butelka z długą szyjką. Czarny kapsel z napisem Polskie Piwo. No, to trochę ciekawe, ponieważ piwo jest ważone jednak w Austrii. Co więcej, może przeczytam kilka informacji z etykiety. Ekstrakt 11,7%, alkohol 4,9%. Jest to piwo pasteryzowane, wyprodukowane z najczystszej źródlanej wody, ważone z dodatkiem pestek dyni pochodzących ze styrii oraz drożdży mialu i słodu. Termin ważności... To jest 29 grudnia 2010 roku. Nie przedłużając przejdźmy do degustacji. E, już udało mi się zorganizować otwierać do piwa, także niech zacznie się przedstawienie. Po otwarciu uwalnia z butelki bardzo silny aromat. Czuć go z odległości nawet tak 30-40 cm, jest to bardzo przyjemny zapach. Przebijają się na pierwszy plan takie nuty karmelowe. Minimalnie czuć w zapachu alkohol, jednak nie wyczuwam żadnego zapachu który by mi się w jakikolwiek sposób z dynią kojarzył. W każdym bądź razie piwo pachnie bardzo przyjemnie. Przy butelki utworzyła się pół półcentymetrowa warstwa piany. Ta piana posiada takie całkiem spore bąbelki, no ale nie będziemy pić z butelki, przelejmy piwo do szklanki. Niestety przy pierwszym podejściu nie udało mi się nalać pełnej szklanki. Utworzyła się bardzo bujna piana. Piana wystaje około 1,5 cm ze szklanki. Cały czas rośnie. Boję się, żeby mi się to nie rozlało. Piwo posiada ciemny kolor. Piana jest naprawdę imponująca. Ta, która znajduje się w szklance posiada... Średnie bądź całkiem spore pęcherzyki gazu. Ta, która wydobyła się na zewnątrz jest zbita, kremowa, jednolita. Piana pachnie podobnie jak piwo. Czuć właśnie zapach karmelu. Czuć minimalny zapach alkoholu. Opowiedziałbym nawet, że troszeczkę czuć zapach kawy. Również czuć taki zapach lekko orzechów i owoców. To są, jednak to są naprawdę słabo wyczuwalne zapachy Ciężko mi się będzie dobrać do piła, więc najpierw skosztuję pianę. Piana jest bardzo kremowa, jest bardzo gorzka. Pozostawia taki węcony posmak w ustach. Nie umiem nazwać tego smaku być może pochodzi on właśnie od dyni. Ale jest, jest to bardzo charakterystyczny smak. No niestety nie jestem w stanie wam go opisać, jednak e, jeżeli spróbujecie tego piwa to na pewno będziecie wiedzieli o co mi chodzi. Piwo ma kolor bardzo ciemny, pod światło robi się on wiśniowy, jest, jest bardzo piękny kolor. E, piwo mocno gazuje, cały czas widać unoszące się bąbelki, kolor zachwyca i piana również zachwyca. Trochę już to piwo mam w szklance, piana nie myśli opaść. Nie mam nawet jak sobie dolać tej resztki, która mi została w butelce. E, może jeszcze z takich spraw organizacyjnych e, powiem, że piwo kupiłem w sklepie Intermarsze. Kosztowało 2,69. Uważam, że na tak nietypowe piwo nie jest to jakaś wygórowana cena. Starczy takich organizacyjnych spraw, e, przynajmniej najważniejsze, czyli czas na pierwszy łyk. No, ciekawe. E, Piwo w smaku już nie jest tak gorzkie jak piana. Również nie dostała tego wędzonego po smaku. W smaku czuć już bardziej noty kawowe, mniej te karmelowe. Piwo nie jest ani troszkę słodkie. Jest mocno nagazowane. Być może, że wyczuwam odrobinę smak pestek dyni. Jednak... Jest to bardzo, bardzo delikatny smak i możliwe, że go sobie wymyśliłem. Oj przepraszam, próbowałem dolać, ale mi się rozlało. Oj, niesłychane taka wpadka. Chciałem sobie dolać trochę piwa do szklanki, a z tego wszystkiego to mi tylko zbuzowała się piana i trochę uciekło rozlewając się na podłogę, ale nic wielkiego się nie stało, tylko szkoda tego wspaniałego smaku piwa. No nie mogę się przestać zachwycać nie tylko smakiem, ale również kolorem. Ten wiśniowy odcień jest po prostu fantastyczny. Może pozwolę sobie jeszcze kilka zdjęć zrobić. Nie wiem, czy to mój aparat chwyci, ale Mam nadzieję, że chociaż jakiś taki zarys tego koloru będę mógł Wam na stronie przedstawić. Naprawdę ciężko jest zrobić zdjęcie pod światło. No ale wracając do piwa, piana cały czas jest bardzo bujna, ma mniej więcej 2-2,5 cm wysokości, jest, jest kremowa o, lub kremowo-ciemna mówię oczywiście o kolorze smaku piwo jest naprawdę przepyszne ostatnio tak zachwycałem się koźlakiem z Gniewosza i muszę powiedzieć, że to piwo koźlakowi dorównuje jest oczywiście zupełnie inne w smaku jednak posiada w sobie to coś, co powoduje u mnie zachwyt i z pewnością po raz kolejny sięgnę po to piwo jak się je pije, to ma się wrażenie, że jest to piwo bardzo lekkie. Nie posiada ani mocnego smaku alkoholu, ani żadne inne smaki nie są zbyt wyraźne. Jest naprawdę przyjemnie skomponowane to piwo. Nic tylko pić. W internecie znajduje się strona kor można na niej przeczytać o historii piwa i o tym, jaką rolę w tej historii odegrał polski inżynier Aleksander Kordyka. Historia całkiem ciekawa. Możemy również przeczytać o tym, jak, że piwo posiada pewne walory zdrowotne. Strona jest bardzo ładnie zrobiona. Jest również lista dystrybutorów w różnych krajach strona jest w języku między innymi niemieckim angielskim oraz polskim może powiem, że piwo jest dystrybuowane poza polskim i austrią jeszcze do Szwajcarii oraz do Stanów Zjednoczonych mam mniej więcej połowę piła piana się trochę zredukowała, teraz, teraz ma wysokość mniej więcej pół centymetra jednak cały czas szczelnie przykrywa piwo Piwo oczywiście cały czas gazuje, kolor oczywiście dalej jest pięknie wiśniowy, niezmienny, dalej te same zapachy. No i w smaku na razie się zbytnio nie zmienia, ale może spotkajmy się wejściu, gdy będę już na finiszu piwa i wtedy ocenię je może bardziej obiektywnie. Doszedłem już do końca piwa. Piana cały czas utrzymywała się na takim niewielkim poziomie. W sumie to, w sumie to był to taki bardziej kożuszek niż piana, jednak dzielnie się trzymał ten kożuszek i nie rozpływał się cały czas, przykrywał piwo. Piwo do końca oczywiście gazowało. Niestety nie wyczułem przy końcu piwa bardziej bardziej wyraźnego aromatu pesty gdyni. E, wielka szkoda, ale być może właśnie dzięki temu to piwo jest lepsze, bo na przykład zbyt wyraźny aromat mógłby je popsuć. Nie wiem, nie przekonamy się o tym. Piwo z pewnością mogę polecić każdemu na takie długie jesienno-zimowe wieczory do wypicia bardziej w gronie kameralnym słuchając jakiejś dobrej muzyki, oglądając dobry film. E, uważam, że piwo nie nadaje się na imprezy, jakieś e, typu wydarzenia sportowe, mistrzostwa, mecze, e, jakieś e, e, posiadły w barach, nie? To, to z pewnością według mnie nie ten typ piwa. Oceniłbym to piwo jako bardzo dobre dałbym mu 8 na 10 punktów, 8 ze względu na to, że jednak chciałbym poczuć bardziej ten aromat pestek oraz ze względu na to, że piwo mogłoby być troszeczkę tańsze i mogłoby być bardziej dostępne. Mi udało się to piwo kupić w sklepie Intermarche, jednak nigdy wcześniej nie widziałem tego piwa. Być może była to jakaś mała dostawa, może ono było jednak zawsze, ale jakoś się omijałem, nie nigdy nie rzuciło mi się w oczy. A jednak jak wchodzę do sklepu i rozglądam się za piwem, robię to z reguły starannie, starając się niczego nie przeoczyć. Nie wiem, może chodzę do złych sklepów, a może rzeczywiście to piwo jest w niewielu placówkach dostępne. Także to te takie dwa minusiki, tylko małe i jednak uważam, że 8 punktów to jest bardzo wysoka ocena. Piwo polecam zdecydowanie każdemu, spróbujcie je i przekonacie się, że jest naprawdę rewelacyjne. Dzisiejszy podcast i tak jest w miarę długi, więc myślę, że nie ma co dalej bezsensownie przyciągać. Piszcie komentarze na stronie opiwie.wordpress.com. Mam nadzieję, że usłyszymy się już niedługo w kolejnym odcinku. A trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Jeżeli jesteście bardziej zainteresowani browarowymi tematami tak jak ja, to odsyłam na stronę podcastu opiwie.wordpress.com.